Pokaż audycji Zoologikus. Witam wszystkich serdecznie w audycji Zoologicus w Radiu ZOKAST. Dzisiaj z tej strony mówi do was Krzysztof Burzyński. W dzisiejszej audycji mam pasjonatów zwierząt, szczególnie pasjonatów psów, którzy za chwilę się przedstawią. Witam was serdecznie Edyto i Szymonie. Cześć. Dzień dobry, hej. Więc z drugiej strony Edyta Marynowska i Szymon Siewior, pasjonaci psów i za chwilę będziemy o tych pasjach rozmawiać z nimi. Zanim jeszcze jednak zaczniemy, ja tak chciałem zauważyć, że ostatnio w internecie oglądając różnego rodzaju filmiki na YouTubie czy jakieś memy krążące, po internecie zauważam dużo takich historii o zwierzętach, dużo jest tam właśnie też o psach, takich jakichś bohaterskich psach albo o ich bohaterskich wyczynach. Zresztą jedna z audycji, którą, którą prowadzi Wojtownik, była właśnie o takich bohaterskich zwierzętach. I dzisiaj chciałbym wam też przedstawić taką historię, o tyle ciekawą, że, że historią, która dzieje się na bieżąco i historia, która dzieje się w Polsce, więc tym bardziej jest warta Opowiedzenia e, historii tej nie usłyszycie gdzieś w telewizji. E, natomiast e, w, słuchacze tutaj właśnie radia będą mieli okazję e, ją usłyszeć. Ale nim dojdziemy do sedna, e, Edyto i Szymonie, nie wiem kto z was pierwszy będzie chciał mówić, a może razem będziecie mówić. <głos> będzie, czy w ogóle fascynacja, pasja psami e, z wami od kiedy jest? To jest od dzieciństwa, czy niedawno ją odkryliście? No może ja pierwsza zacznę. Ja się urodziłam z pasją, z miłością do zwierząt i ja myślę, że ja chyba w poprzednim życiu musiałam albo być jakimś zwierzęciem albo z jakiejś innej przyczyny urodziłam się z jakimś takim dziwnym pierwiastkiem, który powodował, że od najmłodszych lat, od najwcześniejszych, jedno z moich pierwszych wspomnień, jak wracałam z szkoły, było to, że zabrałam bezdomne zwierzę do domu, i od tamtej pory to się zaczęło, że y, zawsze zwracam uwagę, patrzę na y, wszystkie psy, na koty, które gdzieś krążą, y, są porzucone. I y, jestem psiarą, bez dwóch zdań. I to jest jedna z największych miłości mojego życia. Ja się zawsze wychowywałam ze zwierzętami, ich zawsze było pełno. I byłam pierwszym członkiem rodziny, który w ogóle sprowadził zwierzę do domu, bo wcześniej, y, wcześniej nie mieliśmy nic. I od momentu mojego pierwszego kota y, mamy takie małe statko w domu rodzinnym, składające się zawsze z kilku psów i przynajmniej jednego kota. Yy, I tak to już trwa od lat. Od zawsze tak jest. I to jest już część mojego życia absolutnie ważna. Rozumiem, że. Nie, te zwierzęta się nie gryzą między sobą. Nie, nie. <laughs> Chociaż tak, mieliśmy, mieliśmy ostatnio taki przypadek, gdzie pies, którego ze schroniska zaadoptowaliśmy, nie mógł się dogadać w żaden sposób z kotem i mieli po prostu podzielone te terytorium, podwórko na dwie części, gdzie kot jakby rządził, obsługiwał jedną powiedzmy czwartą terytorium ogródka, a cała reszta no niestety została zawłodnięta przez psiaka małego, który do nas y, przyszedł, więc to tutaj był jeden taki przypadek. I drugi przypadek jaki miałam, to pies, którego uratowałam półtora roku temu, z, to, to była ostra zima, znalazłam psa błąkającego się po polu Staruszek, niewidomy, niesłyszący, z bardzo silną astmą, porzucony prawdopodobnie, bo to był, to był styczeń, Były ogromne mrozy. Zabraliśmy go do domu i proszę sobie wyobrazić, że ten staruszek, ten ledwo zipiący psiak, no, zawładnął moim Bernardynem. On był samcem Alfa i chciał przejąć dowództwo nad całym stadem przez miesiąc. No prawie że. Przez miesiąc walczył z Barym, szczekając i idąc za tropem Barego, bo oczywiście go nie widział i jedynym zmysłem, którym Rudy się posługiwał, to był węch. Hmm. Bo przecież też nie słyszał. Więc wykorzystując węch, chodził za Barym, krok w krok i podgryzał mu kostki, szczekał na niego okrutnie i tak przez miesiąc walczyli ze sobą. Wow. Potem gdzieś, gdzieś ta relacja się w miarę uspokoiła i przestali sobie wchodzić w drogę, ale zachowanie zwierząt, w stadzie szczególnie, pokazuje, że to niewielkość ma hmm. znaczenie, tylko siła, siła zwierzęcia i pewność siebie w środku. Więc to były tylko dwie takie sytuacje w przeciągu mojego całego życia, gdzie obserwowałam. Natomiast zawsze była pełna zgoda. A hmm. no to ciekawe, ciekawe, co opowiadasz. To taka choleryczna osobowość u psa Oj, tak. ta, ta jego człowieka bez względu na to czy, czy by miał wzrok ręce, nogi to zawsze zostanie ta osobowość w nim więc tu prawdopodobnie no tak, tak właśnie było dokładnie tak było z Rudem Rudy yy, od samego początku choć yy, nie, jedynym zmysłem tak jak mówiłam który wykorzystywał był a on sobie bardzo silnie dosłownie bardzo silnie yy, zaadoptował swoje miejsce w stadzie i nikt nie mógł mu wejść w drogę absolutnie on po prostu emanował taką, to był taką, no nie wiem, siłą. Że... Mm -hmm. Tak taki... Dyktator okay. z zewnątrz <laughs> prowadził swoje porządki. No tak, to było z nim właśnie. Dobrze, czy, czy jeszcze jakieś masz takie ciekawe, nieco, niecodzienne historie sprzed, zanim dojdziemy jeszcze do Barego, Jakieś o zwierzętach, które temu? Jasne. Jasne. Powiadaj. Następnym psiakiem, który przyszedł mi do głowy był szcze... półroczny szczeniak, którego znalazłam błąkającego się po ulicy o imieniu Forex. To była mieszanka teriera. Okazało się, że jeden z mieszkańców mojej miejscowości miał taką jakby mini hodowlę, no trudno powiedzieć, taką dla siebie. Miał dwa rodzaje terierów, z czego rozmnażał psiaki. Jeden mu uciekł. Ponieważ był to pies myśliwski, no dogadałam się z tym panem, że skoro już go przygarnęłam i już go miałam przez pewien czas, to że już u mnie zostanie. Ale był to pies myśliwski o jednak powołaniu, um, po, chciał polować. A, mhm. powinnam jeszcze dodać, że oprócz psów, kotów mamy też statko gołębi, które hoduje mój ojciec, to jest jego pasja. Mhm. Bo tak, cała moja rodzina jest bardzo mocno związana ze zwierzętami. Więc Forex nie mógł zapanować nad swoim instynktem myśliwskim i robił absolutnie wszystko, żeby się dorwać do gołębi. No więc a, żeby karmić gołębie, no mamy, mieliśmy takie dwie beczki, w których były było pszenica i kukurydza i któregoś razu znalazłam w tej beczce dwie skaczące myszki. No bo wiadomo jak to, wioska, prawda, pszenica, więc znalazły się i myszki. Wpadły do beczki i nie mogły się stamtąd wydostać. Forex się kręcił, poczuł te myszki więc pomyślałam sobie, że go tak no, podniosę troszkę, żeby mu je pokazać ale no, nie spodziewałam się reakcji tego psa jak zobaczył te myszki, jak go tylko podniosłam i poczuł, że się unosi to wykorzystał swoją siłę, wskoczył do tej beczki i je połknął o, Nie, no dokładnie ciekawa no, reakcja to, to była sekunda, nawet nie zdążyłam go powstrzymać co się wydarzyło dalej no no zatruł się, no bo wiadomo, no dwie skaczące, żywe, małe i, i długo nie trzeba było czekać. Więc to było dwa dni przed powrotem moich rodziców z zagranicy, a nie było ich dwa miesiące w domu. No więc, żeby go troszkę oczyścić, ozdrowić, no to zrobiliśmy mu dzień głodówki, prawda, żeby wiadomo, oczyścić żołądek przede wszystkim. Mhm. No, że młody pies zrobił się bardzo głodny. No więc przyjechali moi rodzice i Forex, mieszkając już u nas pół roku, akurat w momencie, kiedy był najbardziej głodny, udało mu się zapolować na gołębia jednego. I go zjadł na oczach mojego ojca. Ja wiem, że to może być brutalne. Dla twojego ojca mogło być to tak, dramatyczne. Dla, dla mojego ojca było to niezwykle dramatyczne. Natomiast Forex pokazał tym sposobem, że jest to instynkt, nad którym trudno zapanować no niestety straciliśmy Foreksa w taki sposób, że nie udało nam się go powstrzymać od ucieczek. On próbował wydostać się na zewnątrz, żeby pójść w kierunku lasu, bo czuł zwierzynę, bo my mamy dom niedaleko parku z jednej strony i niedaleko lasu z drugiej strony. Czuł zwierzynę i nie mógł powstrzymać się przed tym nie było nas wtedy w domu domem się opiekowała moja ciocia no i stało się tak, że Forex przeskoczył przez siatkę, poczuł prawdopodobnie jakiś trop i, i słucho nim po nim niestety zaginął to była jedyna taka nasza strata piesek przegarnięty i piesek stracony natomiast no, tych historii jest oczywiście cała masa, bo przez prawie 30 lat życia ich się nazbierało no na pewno no. A więc... czy ty masz jakieś wykształcenie w kierunku zootechnicznym, biologicznym? Nie, Nie, nie nic. No, nie licząc oczywiście tego, że zdawałam maturę z biologii, to tak, oczywiście mhm. tyle. Natomiast życia ze zwierzętami uczyłam się od samego dzieciństwa, od najmłodszych lat. I to była taka wiedza albo przekazywana z pokolenia na pokolenie na początku, czyli od dziadka przez ojca i tak dalej, a potem już samemu. Ale jedna była taka najważniejsza rzecz, że miłość do zwierząt i ta chęć, żeby zapewnić im jak największy, najlepszy byt, powodowała, że zawsze staraliśmy się, um, ucząc się żyć z nimi, no, dawać im to, co najlepsze. Jasne. No, i, to te, I to też ewolu, ewoluowało, wiesz, z biegiem lat, bo pierwszy nasz pies, którego pamiętam o imieniu Reksio, żył na łańcuchu. To był piesek podarowany przez mojego dziadka. Ja byłam wtedy bardzo małym dzieckiem. I, i Reksio był naszym pierwszym i jedynym psem jeszcze wtedy wychowanym na łańcuchu, którego oczywiście też spuszczaliśmy, żeby mógł biegać. Ale jeszcze ciekawostka z Reksiem. Reksio był jedynym psem w ogóle w historii naszej rodziny, który akceptował tylko i wyłącznie mojego dziadka. To znaczy terroryzował całą naszą rodzinę. Gryz? Tak, okrutnie. I tolerował wejście na jakby swój terytorium w momencie, kiedy Oczywiście, no, wiadomo, posiłki i tak dalej, natomiast Terek się był niesamowicie wiernym psem. I no, i mam z nim bardzo, bardzo pozytywne wspomnienia, bo im był starszy, tym bardziej chętny był do zabawy. Graliśmy z nim w piłkę na przykład. No, natomiast każdy następny psiak, no. Dodawał jeszcze więcej miłości nam. I, no i z, z jednego psiaka no, chwili, przez chwilę mieliśmy cztery na podwórku, tak, więc trochę, trochę ich było. A trochę powiedz, ich... bo bo mnie tak intryguje ta nazwa Forex. Graliście na Forexie i stąd tak. ta nazwa? Tak, Aha, tak. Okay. W tamtym momencie. Bardzo intensywnie um, studiowałam akcje, gry na giełdzie. Sama trochę inwestowałam w akcje. Był mi to bardzo bliski temat. Wtedy jedno z takich największych zainteresowań. I wymyślając imię dla niego, tak właśnie stwierdziłam, że to tak ładnie brzmi, więc może tak. O tak, Rex, Forex. Pies, pies, pies równie nieprzewidywalny jak teraz. Tak, jak się okazało. To było bardzo trudne. No i przewidzenia. Jednak imię coś, coś mówi o danym osobniku, nie? Oj tak. Nomen tak. omen mówiąc. A, chciałeś jeszcze kilka mhm. ciekawostek. Wiesz, no, mów, taką, mów. Naj, taką najważniejszą chyba cechą wszystkich naszych zwierzaków. Znaczy może nie wszystkich, nie? Tutaj duża przesada. Ale przez całe jakby nasze życie i historie ze zwierzakami przejawiały nam się zwierzaczki z różnymi chorobami. Zaczęło się od psiaka, który był chory na padaczkę, potem mieliśmy psiaka, czy mamy go po dziś dzień, bo to już jest staruszek emeryt, który ma, który urodził się z wadą serca, teraz, no, o Barym zaraz zaczniemy mówić, był Rudy, który miał wszystkie możliwe uszkodzenia zmysłów więc gdzieś ta niepełnosprawność zwierząt w pewnym momencie zaczęła się wkradać. No, pierwszym psiakiem, który, którego leczyliśmy i któremu nie pozwoliliśmy się poddać był piesek o imieniu Bandior. Bandior. To był psiak przyniesiony przez mojego tatę z pracy. Ktoś mu dał po prostu w zakładzie i on go do nas przyniósł. I bardzo sympatyczny piesek o takim właśnie cholerycznym charakterze. Bardzo kochany. Natomiast okazało się, że jest chory na padaczkę, taką typową, jakby no ludzką. I, no I pojawiła się pierwsza decyzja, co zrobić z psem chorym na padaczkę. I wiele lat spędziliśmy na tym, żeby go leczyć, a były momenty, w życiu tego psa, gdzie leczenie było naprawdę makabryczne, bo zastrzyki kilka razy dziennie, tabletki kilka razy dziennie były takie momenty, w których przez no, tygodnie i miesiące żył na, samych, na samej farmakologii. Tak silne były ataki padaczkowe. No, na szczęście te, ta, ta, ta, czy ta farmakologia oczywiście pozwoliła mu żyć 8 lat, Natomiast był też efekt uboczny. Po prostu rozwinął się nowotwór. No i to był jedyny psiak, z którym się pożegnaliśmy jakby zawczasu. No to faktycznie taka historia... Też nietypowa, nie każdy decyduje się na, na to, żeby zwierzę leczyć, tak? No jest, jest dużo historii, tak. z który, które znamy, że, że ludzie po prostu wyrzucają takie psy albo oddają gdzieś do schroniska. Tak, Więc, więc tym bardziej szacunek dla was za, Już, za to, że chcecie się opiekować yy, jak miałam bandka, miałam kilkanaście lat i podjęłam bardzo taką radykalną decyzję, że ja go nie uśpię, że ja go no. będę leczyć. Oczywiście spotkałam się z opiniami krytycznymi, no, że dlaczego go nie usypiam, powinniśmy się pozbyć tego psa, on jest niebezpieczny i w ogóle, w ogóle. No, proszę sobie wyobrazić podwórko przy ulicy, gdzie pies nagle dostaje ataku upadaczki, wyciąga język, pianka i wszystkie. No, takie typowe jak u człowieka. Ludzie się zatrzymują, patrzą się i Kompletnie nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą o co chodzi, a my sobie siedzimy i czytamy gazetę. Może to takie trochę przerysowane, ale mhm. no, trzeba było przeczekać ten atak, dać mu się uspokoić. Doskonale wiedzieliśmy, co robimy i jak się nim zająć. Za, to trwało tak minutę, dwie, za chwilę już był spokojny, już jakby zapominał o całej sprawie. Już wiedzieliśmy, że to jest że no, nic nie możemy zrobić. Musimy to po prostu musimy to przeczekać. Tak, Niełatwo nie, nie, nie było tak, nie? Właśnie w takiej sytuacjach chociażby. Nie, niełatwo było, niełatwo było odpowiadać ludziom, dlaczego męczymy zwierzę, bo bardzo często ludzie pytali mnie i pytają po dzisiejszy dzień, na przykład, to tak jak, potem jako barem, będziemy mówić, yy, czemu ja męczę zwierzę? Nie? Bardzo często zadają mi takie pytania. Czyli jednym znaczy, słowem powiem, nie, niezrozumienie sytuacji. Nie, niezrozumienie sytuacji. Yy, Tacy wszyscy wielcy humaniści, za przeproszeniem. Nie, dokładnie. Wiesz, wszyscy, wiele ludzi, nie powiem, że wszyscy, ale no sporo osób pyta mnie, dlaczego, że on się tak męczy, że trzeba go uśpić, że dlaczego ja jestem taka okrutna, że tak męczę zwierzę. A w mojej filozofii życia... Nie ma czegoś takiego jak dobrowolne zabicie zwierzęcia. No, nie chcę tego robić. Ja nie chcę się zgadzać z czymś takim, tym bardziej wiedząc, jak wygląda proces uśpienia. I to był taki sprzeciw. No, oczywiście nie mogliśmy w pewnym momencie, to znaczy nie, nie jestem aż takim radykałem, bo z bandkiem no, trzeba się już było w pewnym momencie pożegnać, dlatego że Bandek poprzez farmakologię, poprzez całe leczenie żył z nami 8 lat, ale pod koniec życia jakby. No, sporo agresji się w nim obudziło. Wotwór się rozwijał w głowie, jak to, znaczy no, taka była definicja, no, tak to lekarz stwierdził, diagnoza. Mm, diagnoza. No, on już zaczął nas atakować, on jakby zmieniał się jego mózg, zmieniał się jego umysł. No brak, brak świadomości już. Taki. Tak, brak świadomości zaczął się powoli wkradać i zaczynały się rodzić takie różne niebezpieczne sytuacje i y, oczywiście no, w takich sytuacjach y, no, musieliśmy podjąć tę decyzję. Natomiast y, w sytuacji, kiedy widzę światełko w tunelu, nie poddaję się, tylko walczę dalej. Y Słuchasz audycji Zoologikus. Okej, okay, świetnie. A mam teraz pytanie do Szymona. A ty ze swojej strony, jak jego ciebie wyglądało właśnie takie doświadczenia e, z psami czy z innymi zwierzętami wcześniej? No. I <śmiech> Ja jestem chłopakiem, że się tak wyrażę, urodzonym i wychowanym na blokowisku. Chociaż od kiedy sięgam pamięcią, zawsze, zawsze mieliśmy jakiegoś psiaka w domu. Natomiast kiedy opuściłem dom rodzinny, no to świadom tego, że mój tryb życia jest niezwykle nieuregulowany. No byłoby czymś niezbyt humanitarnym jeszcze przygarnianie psiaka po to, żeby go trzymać na nastym piętrze wynajmowanej kawalerki przy bardzo nieregularnych godzinach pracy. Stąd tylko ta, to był tylko powód, przez, z którego przez kilkanaście lat już mojego samodzielnego mieszkania nie, nie miałem psiaka. Mimo to zawsze gdzieś tam serce miałem psie również. Yy... A przepraszam, że przerwę. No? Yy... Właśnie a propos tego, że Szymek ma psie serce, zadziwiające jest to, że ilekroć się nie zetkniemy z obcymi zwierzętami, to wszystkie psiaczki do niego się łaszą. Jakby wyczuwały w nim jakąś bratnią duszę. Koty zresztą też. No to, a to jest takie zjawisko, które też zauważyłem, że że, no, no właśnie, że są ludzie, który, który zwierzęt, których zwierzęta lubią. Po prostu tak jest i jakby trudno to do końca wytłumaczyć nawet. Dokładnie. No. Mhm. Szyman, oddaję Ci głos. No to w zasadzie tyle. Kiedy poznaliśmy mhm. się, z, jeś, jeśli chodzi o moje takie, że tak powiem, samodzielne doświadczenia, kiedy poznaliśmy się z zadetką, od razu się okazało, że mam do czynienia z psią mamą. Mhm. Kiedy okazało się, że ma Bernardyna, który potrzebuje pomocy, no bo diagnoza wówczas była dość przygnębiająca. Wszystko wskazywało na to, że biedny bary. Bernardyn, 10-letni, 80-kilogramowy. Wydawało się, że ma dysplazję. Cały później ta diagnoza okazała się być błędną. No ale Edytka dostała w zasadzie wybór, co ma zrobić z, z psem. Czy już poddać go eutanazji, czy próbować go leczyć doraźnie. Niemniej jednak bez większych, bez, bez lepszych rokowań oczywiście mając w świadomości to, że mamy do czynienia z dysplazją. Rozumiem, że decyzja była raczej jednoznaczna. Ratujemy. Tak nawet nie do końca właśnie. Może opowiem o tej właśnie historii podejmowania decyzji, bo to jest bardzo ważne no akurat dla nas. Jak Barry zachorował, a to się stało bardzo szybko, bo w przeciągu paru dni miał różne takie zachwiania równowagi i zaczął upadać. I w pewnym momencie, po paru dniach od tego, jak się zaczął potykać, utykać, upadł i nie mógł się podnieść. No, Ja już wtedy mieszkałam w Poznaniu, więc kontaktowałam się z moją mamą telefonicznie. A no jeszcze dodałam, że od 10 lat mamy tego samego weterynarza, którego, który Barego wyciągnął z ciężkiej choroby, jak miał niecały rok bo to też jakby życie Barego się zaczęło od choroby i można powiedzieć, że się kończy teraz na, na chorobie ciężkiej. On kończy od razu. Nie, no, e, e, ale no, e, ten weterynarz akurat bardzo zaufany człowiek, wspaniały, bardzo uczciwy, wyciągnął go e, z trudnej sytuacji i no, było oczywiste, że natychmiast dzwonię po niego i, i dyskutujemy co dalej robić. E, no i właśnie... Pierwsza taka, pierwszy taki pomysł był, że być może będzie to dysplazja no, z racji tego, że jest to Bernardyn, że ma 10 lat, że stawy już nie te i, i, pewnie, i pewnie w tym kierunku choroba pójdzie. I to była taka diagnoza postawiona trochę na telefon, na odległość i przyjechał weterynarz po jakimś czasie, ale to nie był dłuższy czas, już teraz nie pamiętam chyba tydzień czy może dwa tygodnie, żeby go zobaczyć i dał mu zastrzyki. Pierwsze dał mu tabletki, obejrzał go no i stwierdził: no tak, no, że raczej to będzie dysplazja. I no, powiedział, jak będzie wyglądał proces chorobowy i czego się będziemy spodziewać. I przede wszystkim no, powiedział, że Barry, prawdopodobnie Barego dopadnie bardzo silny, ostry ból i paraliż ciała, który będzie postępował na całe ciało i po prostu pies będzie leżał nieruchomo, a że będzie idzie ciepło, a od Leżyny, a to, a tamto, i ta wizja była naprawdę makabryczna dla nas. I y, pierwsze, i w zasadzie w marcu pamiętam, że podejmowaliśmy decyzję, co dalej robić. No i tak z jednej strony, no pies tak bary. Trudny w utrzymaniu, no bo podniesienie 80-kilowego zwierzaka, no proste nie jest dla nikogo. To kilka osób musi być, żeby sobie móc z tym poradzić. Leczenie, no drogie, dlatego że moi rodzice mieszkają kilkanaście kilometrów od miasta, więc weterynarz przyjeżdża, daje zastrzyki, koszty rosną, a Bary panicznie boi się samochodu i zawiezienie go do weterynarza na badania szczegółowe no to byłby dla niego zawał serca on jest niezwykle płochliwym psem jeśli chodzi o takie jakby no można powiedzieć nowinki boi się samochodów boi się podejść jakby nigdy nie jeździł to był zawsze pies podwórkowy więc wiedzieliśmy że to może wywołać w nim większy większy stres boi się panicznie wody też o czym to będzie ważne w późniejszej dalszej mhm. opowieści Zawsze się bał wody, więc oczywiście nie, nie było mowy o żadnej rehabilitacji wodnej, no, więc nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. A, a moi rodzice szykowali się do wyjazdu za granicę, co powodowało, że Bary byłby bez opieki praktycznie, bo domem opiekowała się moja kuzynka, no, ale nie mogliśmy oczekiwać, że dziewczyna o drobnej budowie poradzi sobie z, no, z, z takim wielkoludem. No, i tak stwierdziliśmy, że dobrze, no, nie będziemy podejmować decyzji, dopóki moi rodzice są. Ale ilekroć. Aha, ale przyjechał weterynarz właśnie raz czy dwa razy na te zastrzyki, i zawsze jakoś tak Bary chyba wyczuwał ten moment, i zawsze dawał z siebie wszystko, żeby pokazać, że on chce żyć. I wtedy zauważyliśmy taką dziwną rzecz, że Bary pokazuje z sobą, że chce żyć. Próbował wstać, kiedy dostawał leki to robił wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, więc wykazywał zupełnie niewerbalnie, że on się nie godzi na, taki, na taką decyzję i patrząc na to, że Bary walczy, no to mieliśmy ogromne wątpliwości. Ja na samą myśl w ogóle o tej decyzji wpadałam od razu w płacz, więc nie mogłam kompletnie o tym myśleć. Moi rodzice początkowo jednak obstawiali przy tym, bo się martwili, no jak to będzie z tą opieką i nagle w pewnym momencie walcząc ze sobą i walcząc z myślami, mój tata postanowił, już byli przygotowani do wyjazdu, więc już jakby minął miesiąc tego leczenia na dysplazję, postanowił, nie, nie będziemy go usypiać, to postarajcie się o te zastrzyki dalsze i zobaczymy, co z tego będzie. Nie? Jak już będzie naprawdę źle, jak już będzie kompletnie źle, no to wtedy postanowimy, ale jeszcze nie teraz. No Okej, okay, i w tym momencie chciałem Ci na chwilę przerwać. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że dzisiaj gościmy Dytę Marynowską i Szymona Siewiora, którzy opowiadają nam niesamowitą historię o ratowaniu psa Barego który jest bez Bernardynem i właśnie e, doszliśmy do momentu, kiedy e, Edyta opowiada nam o tym, jak z takiego momentu, kiedy już e, myśleli o tym, żeby psa e, uśpić, doszli do momentu, że jednak podjęli zupełnie inną decyzję i opowiadaj dalej. <grystanie> Trochę napięcie i... zwiększyliśmy. <grystanie> tak, bo dochodzimy do bardzo ważnego momentu, w którym tak, no mój tata podejmuje decyzję, leczymy go dalej i naszpikujemy go troszkę tymi zastrzykami, o których wspomniał lekarz, że jest taka możliwość, że dadzą poprawę, nie na długo, nie wyleczą go z choroby, ale być może. No i dochodzimy do bardzo ważnego, kulminacyjnego momentu, w którym właśnie Szymek wpadł na pewien pomysł. Wpadł na taki pomysł, że to chyba nie jest dysplazja, ponieważ na mój prosty rozum... Stwierdziłem, że pies, jeżeli miałby dysplazję, powinno go to chyba boleć bardzo. Niemniej jednak Barry wykazywał się uśmiechem na swojej mordzie, jednak widać było, że ma wolę życia. I wprawdzie miał dużo problemy z poruszaniem się, to jednak nie sprawiał wrażenia tego, aby ruch sprawiał mu ból. Po prostu był połowicznie sparaliżowany od mniej więcej miednicy po tylne łapy i ogon. To dało mi do myślenia i podsunęło taki pomysł, że to chyba jednak nie jest dysplazja, tylko raczej choroba natury bardziej neurologicznej niż, niż ortopedyczno-neurologicznej. I po rozmowie z lekarzem stwierdziliśmy, że chyba trzeba by było spróbować psa leczyć na przewodnictwo nerwowe i na mięśnie. W związku z tym lekarz najpierw dał mu serię Milgamy, czyli uderzenia wadawka witaminy B wzbogaconej o metale. Potem w związku z tym, że koszty niestety wizyt lekarza przyjeżdżającego do miejscowości odległej od, o paręnaście kilometrów od jego gabinetu rosły. Pan doktor zaproponował, że w sumie możemy się sami nauczyć robić zastrzyki i w ten oto sposób zaoszczędzić na kosztach leczenia. oczywiście no wta... się, rozumiem. No i w ten oto sposób nabyliśmy nowe umiejętności. Najpierw zastrzyki domięśniowe, potem zastrzyki podskórne, ale to wszystko okazało się mieć, mieć sens. Co więcej, przy okazji padłem na pomysł, w zasadzie Edytka podsunęła mi pomysł, że może by tak spróbować baremo kupić wózek inwalidzki. Tak, może jeszcze tylko dodam, że pierwsza była taka myśl, takie oświecenie. Aha, już wiem od czego to się zaczęło. Gdzieś kiedyś krążył filmik na YouTubie, że pewien chyba Japończyk, Zbudował dla swojego pieska Haskiego wózek, taki jakby taką małą taczkę, który... i woził tego staruszka Haskiego ze sobą na spacery. I zażartowałam sobie, bo to oczywiście zuszył mnie bardzo ten filmik, zażartowałam sobie, że ja też zrobię taką małą taczkę, znaczy dużą taczkę dla Barego i będziemy go wozić na spacerki, jak już będzie sparaliżowany. A za tą myślą, no tak sobie pomyślałam, ale zaraz. No przecież są wózki inwalidzkie dla psów. No tak które pozwalają im się poruszać. I zaczęłam szukać informacji. Znalazłam filmik pewnej kobiety, która, Polki, która pokazała swoją Bernardynkę biegającą w jedną i w drugą stronę, śmigającą na wózku inwalidzkim. Podała namiary do pana, który ten, te wózki robi. I zaczęłam szukać informacji. No, pierwsze co znalazłam, no to oczywiście wózki są, ale koszt był no, dość duży i, mhm. i no, właśnie. I nie były to wózki dla tak dużego i ciężkiego psa. Właśnie. Jak, jak za, załatwiliście ten problem? Jak rozwiązaliście go? No właśnie, bo może zaczniemy od tego, jakie wyzwania przed nami stały. Po pierwsze waga psa, 80 kg no tak przypuszczamy, bo oczywiście nie ważyłam go, tylko na podstawie statystyk podejrzewam, ile on waży. To jest pierwsza rzecz, jego ciało. Druga rzecz, jest sparaliżowany, więc połowa ciała jest jakby bezwładna i ciężej się jakby to nosi, tak unosi się to. Druga mhm. rzecz, trzecia rzecz, Bary boi się wszelkich nowinek. Tak jak wspomniałam, boi się podejść, wsiąść do samochodu, więc obawialiśmy się, że zamontowanie go na wózku, jakby tak można powiedzieć, na siłę, no, będzie powodowało to, że będzie się sprzeciwiał i buntował. I to było chyba największe wyzwanie, jakie musieliśmy pokonać. No, i tak, aha, no i do tego jeszcze właśnie weterynarz powiedział, że no musimy mieć na uwadze, że jeśli Bary wpadnie w panikę, może się na wózku przewrócić. Przewrócenie się razem z wózkiem może oznaczać jeszcze większe szkody w jego kręgosłupie, niż, niż w ogóle było, niż był stan faktyczny. No to poważne problemy. Tak, i mając na uwadze płochliwość psa y, i jego wagę przede wszystkim i to, że właśnie widzisz wózki, które są tworzone, często są tworzone z rurek aluminiowych, bo na mniejsze psy no, rurki aluminiowe było jasne, że nie udźwigną Barego i trzeba było wymyślić taką konstrukcję, która y, no, uniesie tego psa. Kto tą konstrukcję no. wymyślił? No właśnie, i teraz znowu w tym momencie pojawia się Szynek. Trzyman. Jak, okazuje się, że jesteś, nie, nie tylko masz dobre intuicje, ale też masz pomysły takie inżynierskie. No trudno, co zrobić. No. <grym> tylko pogratulować. Dzięki. Tak, wpadłem na pomysł skonstruowania wózka dla, dla Barego. No, oczywiście założenia, wyzwania natury konstrukcyjnej były dość poważne. A ja stwierdziłem, że w sumie można nie iść na łatwiznę i spróbować jeszcze zawalczyć o sprawność tylnych łap barego. Tak sobie pomyślałem, że nic nie zaszkodzi, aby spróbować psa rehabilitować. I to było jeszcze kolejnym założeniem konstrukcyjnym wózka. Ostatecznie udało mi się zaprojektować i, i zrobić wózek rehabilitacyjny. Które umożliwia terapię, w zasadzie można powiedzieć manualną. No nie, manualną to może źle powiedziane. No w każdym razie dzięki wózkowi Bary odzyskuje władzę w tylnych łapach, odzyskuje władzę w ogonie. Udało się go skonstruować na bazie rurek hydraulicznych, stalowych, półcalowych. Ciężkie to jak Diablina, no ale jest w, wydało mi się to być jedynym, jedynym materiałem... Uczuje jego wagę. Tak, utrzymuje jego wagę. Do tego, w związku z tym, że jeszcze dwa miesiące temu bar był połowicznie sparaliżowany i bezwładny, aby umożliwić mu poruszanie się i w miarę swobodnie, w miarę komfortowo go umieszczać na wózku, wpadłem na pomysł, że trzeba wykorzystać podnośnik bloczkowy z linką stalową, i specjalną uprząż, którą wymóżczyłem na podstawie łańcucha, rurek PCV służących zgodnie z założeniem producenta do zlewozmywaków oraz piankę izolacyjną. Wszystko po to, żeby rozłożyć nacisk łańcucha, żeby pies też tego nie, nie odczuwał w jakiś niekomfortowy sposób. No, wszystko jeszcze zmiękczone, że się tak wyrażę, pianką izolacyjną. To wszystko podpinane pod haczyk, pod bloczkiem, a następnie korbką. Stojąc za psem, łagodnie go podnosimy na, na odpowiednią wysokość. Dzięki temu pies ma swobodne łapy tylne. Mimo to jest podwieszony stabilnie i yy, może się poruszać. Brzmi to jak instrukcja obsługi podnoszenia jakiegoś ciężkiego budynku. Aczkolwiek jeżeli działa, no to tym bardziej nie... Działa, wygląda, pojazd, pojazd wygląda kuriozalnie, co to kryć, nie jest podobny do niczego i wzbudza wielkie zainteresowanie wszystkich przechodniów. Zdarzają się ludzie, którzy, którzy zatrzymują się, przystają. No tak, no też, też trudno powiedzieć, aby pies był, że się tak wyrażę, całkowicie samobieżny, bo, bo przy jego masie, no to no niestety sam nie jest całkowicie w stanie uciągnąć tego wózka no chyba, że na prostej i na wybrukowanej tam też jest taki fragment podwórka gdzie, gdzie, gdzie pies jest w stanie to samodzielnie uciągnąć, no niemniej jednak pilotujemy go w ten sposób że Edytka zwykle go motywuje piłką wtedy pies zapomina o tym, że coś mu się do tyłka przyczepiło a ja czy ewentualnie ktoś, kto się nim aktualnie zajmuje, troszeczkę go tam że tak powiem, pilotujemy z tyłu, aby nie stratował resztek róż i begoni Dzięki, dzięki temu można zawsze kontrolować, czy pies ma łap podniesiony na właściwą wysokość, jak sobie radzi, czy trzeba mu pomóc, czy skierować troszeczkę, żeby gdzieś tam nie zahaczył. No, Ktoś musi być z tyłu. W z powodu tego, żeby wózek się nie przewrócił, no to jest rozstaw kół dość szeroki, tak więc pies nie mając lusterek ani świadomości i szerokości swojego pojazdu, no to może zachodzić na skręcie, jak to na autobusach piszą. Także w jego przypadku jest podobnie. Wy, słuchajcie, musicie uważać, żeby tam <śmiech> jakiś nie przyszedł wam przepis o, o, o takich no. pojazdach na drogach, <śmiech> które nie no. mogą jeździć na chodniku, a jeżdżą, ale to tak ja, żartuję. Ja, ja, ale... ja myślę, że trzeba go będzie w odblaski koniecznie wyposażyć, a, a, a, a przynajmniej nie wiem, Tablicę <grym> rejestracyjną skombinować no. jakąś. Zonius i wiesz, co w trawie piszczy. Słuchajcie, a jak w jaki sposób przyjście ten problem, o którym mówiście, że no generalnie Bary bardzo się boi różnych rzeczy, no tak? Mówiłeś o wodzie na przykład. Tak, a tak. Jak, jak on teraz reaguje? No właśnie, dlaczego wspomniałam o tej wodzie? Znalazłam taką lecznicę w Zielonej Górze, która rehabilituje. Psy z chorobą. A, no właśnie, bo też tego nie dodałam. Ostateczną diagnozą lekarza i Szymka też w zgodzie było to, że bary ma zespół końskiego ogona. Mhm. Jest to właśnie paraliż, nacisk na kręg, który powoduje paraliż i zanik mięśni, jeśli pies nie ćwiczy. O ile w przypadku dysplazji ruch nie jest wskazany, bo to wywołuje ból zwierzęcia, o tyle właśnie w zespole końskiego ogona ruch jest wskazany, żeby mięśnie nie zanikły. I przez błędną diagnozę Bary przez miesiąc leżał zamknięty w zagrodzie. Celowo to robiliśmy, bo myśleliśmy, że no, tak robiliśmy, jak lekarz kazał, że, że to mu przyniesie ulgę, a to okazało no, niestety postęp tej drugiej choroby, która... Która była no, dość szybka i gwałtowna. No więc yy, miałam taki pomysł, żeby go wozić na mimo wszystko na rehabilitację wodną, albo powodować, żeby, ten, żeby woda go leczyła, bo woda też ćwiczenia wodne są tutaj bardzo dobrym pomysłem. To odpadło z przyczyn wiadomych. I samochód, i woda, bary nie. No więc jak już mieliśmy wózek i już trzeba było go przypiąć do tego wózka, no to pierwsze przypięcie wyglądało w taki sposób, że Bary się ostentacyjnie położył i nie chciał współpracować <laughs> razem z całym wózkiem, więc było, był ogromny krzyk i przerażenie, że mu się kręgosłup złamie, bo tak po prostu się walną z tym, z tym wózkiem mhm. faktycznie na ziemię i, no, i, i ogrobnie się wystraszyliśmy, że mu się coś stanie. I tak było przez pierwsze chyba pięć razy. Kompletnie nie chciał z, z nami współpracować. I się buntował i nie chciał. I początkowo robiliśmy to tak, że zakładaliśmy muszelki, zakładaliśmy całą uprząż i pozwalaliśmy mu z tym leżeć po to, żeby się oswoił, poczuł, powąchał, żeby ze spokojem mhm. pobył przy tym troszkę. Wózek stawialiśmy w pobliżu, tak. żeby miał w zasięgu wzroku, po czym po jakichś 15-20 minutach na spokojnie przystępowaliśmy do, do dzieła, czyli powolne podjechanie. Tak. A, i okazało się, że właśnie piłka jest jego najlepszym motywatorem, a to też nam podsunął pomysł lekarz, żeby znaleźć motywator dla niego. Czy ta piłka Barry... wcześniej już on jakoś na nią reagował? Tak. Musisz wiedzieć, że Barry jest niezwykle wybornym graczem piłki nożnej. O, potrzeba e... nam takiej reprezentacji. <laughs> tak, myślę, że, że rozwiązałby większość problemów. E, tak, Barry jest naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o piłkę. I tak jak Ci opowiadałam o foreksie reagującym na gołębie, myszy i w ogóle zwierzynę, to ten sam instynkt Barry ma na temat piłki. Nie wiem dlaczego, tak, tak mu się uroiło od zawsze tak miał, że reagował na piłkę histerycznie i bardzo chciał ją dorwać. Więc y, wtedy jak kuzynka moja mieszkała z synkiem w tym y, y, domu naszym, no to mały miał piłkę. E, wzięłam tą piłkę, żeby zwabić trochę Barego. Bare oczywiście oszalał na tym punkcie e, i y, a byliśmy w trakcie przypinania jego, więc jak mu pokazałam tą piłkę, to wystartował razem z wózkiem nie do końca przypięty. I okazało się, że to jest to, to jest strzał w dziesiątkę. Pierwszą piłkę rozszarpą na strzępy, no pozwoliliśmy mu z tej radości. Przypomniał sobie chwilę dzieciństwa. I po czym kupiłam następną już taką piłkę nożną, trudną do zgryzienia. No i, i to był ślad do tego prowadzący, że to może być początek fajnej współpracy. No i wtedy zaczęliśmy go trenować. Zaczęliśmy trenować polecenia. Czyli w momencie jak najpierw Szymek przywoził wózek, żeby Bary mógł z nim obwąchać, potem dawaliśmy mu szelki do obwąchania i kładliśmy gdzieś obok i na końcu pokazywała mu piłkę po to, żeby nauczył się kojarzyć, że rehabilitacja, że ćwiczenia, że wysiłek będzie się kojarzył z jego najlepszą zabawą w życiu. I on bardzo szybko załapał. I okazało się, że po paru chyba razach nie, nie stawia absolutnie żadnego sprzeciwu i współpracuje przy zakładaniu wózka. I to było ogromne dla nas, ogromne zaskoczenie, bo bardzo szybko zaczął też reagować na komendy, których go uczyliśmy. No. Na przykład, kiedy leżał i kiedy zakładałam mu, no tak bokiem leżał, zakładałam mu na jedną nogę szelkę, no to musiałam go przewrócić na drugi bok, żeby na drugą nogę założyć. Początkowo był wielki opór, ale po chwili, po tych, właśnie, po tych właśnie rzeczach wystarczyło dać mu jedną komendę, idziemy na spacer, albo idziemy grać w piłkę, czy cokolwiek, co kojarzył. I sam się przekręcał na drugi bok, więc zaczął nam ułatwiać sprawę. Kiedy go delikatnie podnosiłam, żeby usiadł, bo to, to był taki kluczowy punkt, z punktu leżenia musiał usiąść i wtedy dopiero mogliśmy go korbką wciągnąć na wózek. No więc w pewnym momencie w ogóle nawet nie musiałam go podnosić rękoma nic, on słownie zaczął reagować, sam się podnosił, siadał, przygotowywał się w ogóle do wyruszenia, bo wiedział, że zaraz się zaczniemy bawić i że zaraz będzie mógł gonić za piłką i to był ogromny przełom. No i zaczęliśmy tak biegać z tą piłką dookoła podwórka i robić okrążenia. Najpierw jedno okrążenie, potem kilka okrążeń, następnego dnia kilkanaście okrążeń i nagle się okazało, że nasz pies ma ogromną siłę. No, ta siła też, nie ukrywam, mocno była podkręcana farmakologią, bo przez cały czas dawaliśmy mu zastrzyki i w tyłeczek do i pod skórę i tabletki dostawał wszelkiego różnego rodzaju. Więc był taki moment, w którym bardzo dużo tej farmakologii otrzymywał, ale efekty zaczęły to przynosić. Okazało się, że za którymś razem, przy którejś rundce wokół podwórka, nagle bary zaczyna machać tylnymi łapami. O, najpierw, no to już spory postęp. Naj, tak. Najpierw wydawało się, że może gdzieś tutaj zahaczyły, może te nogi tak mu dyndają, aż one się okazuje, że tak mu no, zaczęły dyndać coraz bardziej, coraz bardziej. Potem się okazało, że również zaczyna mu tak nieśmiało ogon machać na lewo i prawo i tak zaczęliśmy podejrzewać, że chyba coś mu się zaczyna cofać to paskudztwo. W którymś momencie okazało się, że bary zaczynał mieć ciągoty do tego, żeby samodzielnie próbować wstawać. Na przykład jak musiał koniecznie kogoś obszczekać albo załatwić porachunki z, z kolegą, psem, kiedy zdarzało mu się zapomnieć o tym, że jest niezbyt samobieżny, wydawało się, że, że ma takie ciągoty, aby spróbować wstać samodzielnie. Kiedy zaczęliśmy mu pomagać, zwłaszcza Edytka czy mama Edyty, okazywało się, że pies przy małej pomocy, polegającej na podniesieniu mu tyłka do, do pozycji stania, Nakazuje się, że pies zaczyna próbować chodzić. Trzeba go tylko oczywiście pilotować troszeczkę, podtrzymywać ten tyłek. I kto wie, no chcielibyśmy, choć nie, nie, nie spodziewaliśmy się, że, że dojdzie do takiego stanu, jaki jest teraz, ale no, widząc, widząc jego postępy, no to kto wie, może, może jeszcze Barry samodzielnie będzie chodził. No, no. dokładnie, a y, ogromnym przełomem y, y, było to, co wydarzyło się dwa dni temu. Yy, dwa dni temu moja mama zadzwoniła do mnie przerażona ponieważ tak, mama z tatą wrócili za granicę, no i teraz oni przejęli opiekę nad bary. Zadzwoniła do mnie przerażona, że Bary nie chce jeść i nie chce pić wody. I to już trwa jakby drugi dzień, jest upał, 30 stopni, a on nic kompletnie. I że nie wiemy, co robić dalej. No więc, a ja w Poznaniu. No więc zadzwoniłam do weterynarza. Weterynarz mówi no dobrze, no to przyjadę z samego rana z korplówką i będziemy coś działać. No muszę go zbadać. Nie wiadomo, co jest grane. Bary prawdopodobnie przez dwa dni temu musiał, no nie wiem, no może się czymś zatruł, może mu coś zaszkodziło. Trudno powiedzieć. Dużo trawy jadł, więc może coś z, z, z tym związane. Bo kiedy, bo kiedy pomagamy mu chodzić, to pierwsze co to biegnie na koniec podwórka, żeby sobie trawy poskubać. Mhm. I, i, I przez dwa dni właśnie nie jadł. W końcu nagle coś się w nim odblokowało. No i moja mama zadzwoniła do mnie podekscytowana i mówi kurczę, nie słuchaj, ono nagle wstał z moją pomocą, bo mama mu troszkę pomogła. tak jakby Jego problemem jest to, że nie może się podnieść, więc trzeba mu pomóc się podnieść i nagle zaczął chodzić sam. Dwa dni temu. Z, lek z lekką pomocą mojej mamy, bo ona cały czas idzie przy nim na wypadek, gdyby miał się przywrócić, bo on jeszcze, jest, jeszcze się chwieje. Więc można powiedzieć, że wracamy w tym momencie do momentu w, którym, w marcu, w którym był właśnie chwiejny, w którym upadał i nie mógł utrzymać równowagi. Czyli cofnęliśmy chorobę już o, o całe trzy miesiące i wracamy do punktu wyjścia. I to jest też ogromny sukces i ogromna praca, którą włożyliśmy przez już trzy miesiące. I od wczoraj spaceruję Bary z moją mamą o własnych siłach, bez użycia wózku, bez użycia szelek. Bez leków, bo my już mu od dwóch tygodni nie dajemy już nic. Robimy mu w ogóle przerwę taką od farmakologii. Tak też zarządził lekarz. I hmm. maszeruje sam, o własnych siłach. Oczywiście nie jest to takie jakby wzorowe, ale potyka się. Jest jeszcze osłabiony, ale to jest ogromny postęp, mając w pamięci to, że jeszcze dwa miesiące temu połowa jego ciała była całkowicie sparaliżowana. Wow. I Szy bardzo... Tak? Słuchajcie, to za, za pomocą swojej kreatywności i, i ciężkiego wysiłku doprowadziliście do takiego małego cudu. No, <laughs> no mam taką nadzieję, a wiesz, mieliśmy takie sny na przemian, ja i Szymek, że bary się podnosi i zaczyna iść, wiesz, zaczyna biec. I... Sny się spełniają. No właśnie, może... tak, to jest chyba dowód na to, że, że tak wiesz, co jest jeszcze ważne w tej całej historii, jak podjęliśmy decyzję, czy takim pierwszym ogniwem był mój tata, ale kiedy podjęliśmy decyzję żeby go ratować, to podjęliśmy też równocześnie decyzję, że będziemy z Poznania przyjeżdżać co tydzień do Barego, żeby go motywować do dalszej walki, i żeby go leczyć. Bo też jakby ten moment pominęłam. I Motywać. przez dwa miesiące przyjeżdżaliśmy co weekend, co piątek pakowaliśmy samochód, i jechaliśmy do Barego, żeby go motywować. Wow. On, on A wie, wtedy... wie, w jaki sposób go motywowaliście? Jak, jak, jak, jak to się praktycznie odbywało? No, pierwszą rzeczą było to, że nas zobaczył. Bo on wtedy mhm. był pod opieką mojej kuzynki. Moi rodzice wyjechali, jego właściciele. Mnie nie było, więc był jakby opuszczony i samotny. I jeszcze wtedy był ten czas, kiedy był w zagrodzie zamknięty, kiedy myśleliśmy, że tak musi być. Kiedy moi rodzice wyjechali i stwierdziliśmy właśnie, że to jednak nie ta choroba, tylko inna i że musi mieć ruch, od razu otworzyłam zagrodę, wypuściłam go stamtąd i od tamtej pory jest już cały czas na wolności. Kiedy widział nas w piątek, kiedy przyjeżdżaliśmy w piątek, wpadał w ogromną radochę, taką radochę, że zapominał o swojej własnej chorobie i próbował się podnieść, próbował wstawać, chodził za nami, czołgał się za nami przez całe podwórko. Czyli um, sama wasza obecność była tak, bardzo motywująca dla niego? Tak sama nasza obecność była motywująca i miałam świadomość, że jak się nie pojawię, chociaż w jeden weekend, to mu serce pęknie i odechce mu się. Bo kiedy nas nie było, to leżał może w dwóch, trzech miejscach, przemieszczał się tam powiedzmy z jednego boku na bok, jak mi to relac relacjonowała kuzynka i, i nie motywował się niczym. Po prostu leżał. No, czasem sobie poszczekał na kogoś. W momencie, kiedy nas miał, ruszał się przez cały weekend, więc w piątek zawsze była ogromna radość. I proszę mi wierzyć, radość, jaką widziałam w jego oczach, w ogóle przez te dwa miesiące, no trzy w zasadzie, nawiązała się bardzo silna więź między mną a nim. I nauczyłam się z nim porozumiewać bez pomocy słów, ludzkiego języka, tylko na zasadzie zwykłych emocji i tego, co można w oczach wyczytać. Widziałam jego ogromną radość, kiedy przyjeżdżaliśmy, kiedy się cieszył. No, no, wariował, no, zachowywał się jak szczeniak. Następnego dnia pomagał, pracował z nami, towarzyszył nam. Kiedy budowaliśmy wózek, leżał koło nas, bo oczywiście nie mógł wytrzymać przed domem, musiał być w garażu razem z nami, więc no, to, były, to było dla niego takie najważniejsze. W niego też wstępowała ta wiara, miłość i siła, żeby walczyć dalej. A, no i ważnym punktem, w którym też zrozumiałam, jak silna jest ta więź, był taki moment, w którym dawaliśmy mu zastrzyki podskórne, które powodowały niestety takie zawroty głowy i takie trochę ogólne otępienie, bo to były bardzo silne neurologiczne leki. I był, bo oczywiście nie zawsze było tak idealnie i fajnie jak w bajce, że z weekendu na weekend było coraz cudniej, bo były momenty i zwątpienia, i strachu, i y, totalnej bezsilności, i y, y, y, takiego ogólnego zwątpienia, po co to dalej robić, nie? po co to wszystko, skoro to i tak się skończy jednym. I były y, y, to po naszej stronie, tak? Y, po stronie Barego też były zwątpienia. I przyszedł któryś taki weekend, w którym Baremu się kompletnie nic nie chciało. Leżał, spał i widziałam w oczach, kiedy patrzył na mnie, że mu się nie chce, że on się poddaje. I w pewnym momencie zaczęłam do niego mówić. Żeby się nie poddawał, żeby walczył, że damy sobie radę, że ja rozumiem, że jest zmęczony, że to tylko chwilowe takie przemęczenie, że ja też często się poddaję, że ja też często nie jestem aż taka silna, jakbym chciała. Zaczęłam z nim rozmawiać jak z człowiekiem. Odstawiłam piłkę, bo widziałam, że nie ma siły, nie chciałam go męczyć, ale odstawiłam piłkę gdzieś na bok. I tak po paru minutach, po chwili, no jakby do niego dotarło, nagle zaczął wstawać. I pomimo swojego totalnego zmęczenia i jednak no, bycia bycie pod wpływem tej farmakologii, zaczął się ruszać i zaczął próbować. I to był dla mnie ogromny przełom, bo zrozumiałam, że on mnie rozumie. Że silna więź między mną a nim spowodowała, że nie potrzebujemy języka. On po prostu doskonale wiedział, co ja do niego mówię. I zaczął próbować. Zrobiliśmy tylko jedno okrążenie dookoła podwórka wtedy, tego dnia. I to nawet niepełne. Nie męczyłam go. Podziękowałam mu za to, za to, że się stara, że, że się nie poddaje, że pokazuje, że chce żyć, że walczy o swoje życie, bo, bo determinacji to, on, to jemu akurat nie brakuje i uczy nas tej determinacji. I ja wiem, że... A, no i wtedy w sumie pomyślałam sobie, że Bary i też wcześniejszy Rudek, o którym opowiadałam, nauczyli mnie takiej wiary w to, że psy to chyba takie chodzące anioły po ziemi, hmm. że mają w sobie tak dużo miłości i tyle dobroci, i tyle um, tych pozytywnych emocji, którymi nas obdarzają, że to jest niemożliwe, żeby to były tylko zwykłe zwierzęta, że to muszą być anioły e, i to jest niebywałe, jak czasem ludzie nie potrafią uszanować tego, co mają pod ręką. Więc e, ta opieka, e, walka i to wszystko wy też no, otworzyły w barym jakieś takie niepohamowane pokłady ogromnej miłości dla nas. Tak, a tak Bo... z tego, co słyszę, to zrobiłaś mu taki coaching, gdzie nie jeden człowiek by nic nie, nie był w stanie zrobić, a pies dokonał, dokonał jakichś kroków w kierunku tak. takich no tego, żeby, żeby, żeby właśnie się podnieść, i to nie, nie, nie tylko dosłownie, ale w głowie, nie. Tak. Taki mentalny można by nazwać to krok. Tak, tak, tak. To, no, to, to jest przykład tak. na to, że to działa, tak? Wsparcie działa. Kiedy mnie dopadały wątpliwości, to tutaj ogromnym filarem był Szymek, który absolutnie nie miał żadnych wątpliwości. <laughs> I bardzo dobrze. no to wsparcie, wsparcie dla ciebie. Radio zoologiczne. Bracia mniejsi zapraszają. Słuchajcie, bo będziemy już kończyć naszą audycję. Historia, historia jest niesamowita. Eee, powiedzcie mi, czy gdzieś na ten moment można zobaczyć zdjęcia, filmiki, cokolwiek związanego właśnie z tą historią o Bary? Wiesz co, tak. No, ja je na bieżąco umieszczałam na Facebooku, ale mamy taki pomysł, żeby zrobić stronę internetową, żeby w jednym miejscu były wszystkie zdjęcia i filmy i cały opis historii oraz tego, co się wydarzyło przez ten czas, łącznie z historią medyczną, po to, żeby w jednym miejscu udostępnić wszystko te wiadomości ludziom. Oczywiście no, trochę nam brakło czasu, żeby to przygotować, Jasne. ale chcielibyśmy taką stronę przygotować i ją umieścić po to, żeby pomóc innym podjąć decyzję, że niekoniecznie trzeba się zgadzać z decyzją uśpienia, że można powalczyć, że miłość, którą zwierzę czuje od człowieka jest często no, najważniejszym medykamentem i to może zdziałać cuda mhm. i chcemy to dać innym ludziom. I no myślę, że podzielimy się z tobą tą stroną, jak ona już będzie gotowa, żeby, żeby wszystko było w jednym miejscu, bo póki co to jest troszkę rozsypane. Dobrze. Słuchajcie, ja w takim razie pod audycją umieszczę tam jakieś linki, ewentualnie być może jakieś tam zdjęcia też postaramy się umieścić na naszym fanpage'u. Dobra. Ja chciałem naszym słuchaczom przypomnieć, że gościliśmy dzisiaj Edytę Marynowską i Szymona Siewiora. Osoby, które dokonały no, niesamowitej rzeczy, które no, doprowadzi, doprowadziły, jak to tutaj oboje uzna, uznaliśmy, wszyscy uznaliśmy w trójkę, że, że dokonał się pewnego rodzaju cud. Po prostu przez, poprzez ciężką pracę, poprze, poprzez kreatywność moich gości e, Bary zaczął no, już teraz prawie samodzielnie chodzić i, i doprowadziliście do, do niesamowitej rzeczy, czego wam gratuluję. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Co, I właściwie, i właściwie na tym zakończymy. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś słowo dodać, to macie teraz okazję. No, warto się postarać, szanowni państwo. Oby takich dylematów, przed jakimi Edyta była postawiona, no my byliśmy postawieni poniekąd, no ale to jej pies przecież, oby takich dylematów wszyscy obyśmy mieli jak najmniej. Na no niemniej jednak, kiedy zdarzy się stanąć przed trudną decyzją, Szanowni Państwo, Zawsze warto zastanowić się dwa razy, aniżeli podejmować decyzję, która, by, która, wydawać by się mogła, jest słuszna z, ze statystycznego punktu widzenia. Zawsze warto się zastanowić dwa razy, użyć swojego umysłu, zastanowić się na, na, na, na, wykorzystać swoje myśli, a nie do zdanie do tego, wyciągnąć wnioski. Czy to aby na pewno jest ten moment, kiedy musimy już psu pomóc odejść na tamten świat, czy jeszcze jest czas, aby o niego zawalczyć i możliwość. Dokładnie. Przez cały ten czas towarzyszyło mi w głowie takie, taki cytat, motto, że trzeba wziąć odpowiedzialność za to, co się oswoi. Mhm. I opieką nad Barym, podczas tej opieki nad Barym zrozumiałam, że odpowiedzialność nie kończy się wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję o odejściu uśpieniu, że odpowiedzialność, prawdziwa odpowiedzialność jest wtedy, kiedy sprawdzę wszystkie możliwości przed ostateczną decyzją i się nie poddam i się nie wystraszę i że będę z nim do końca, będę jego opiekunem, bo w pewnym momencie stałam się jego psim przewodnikiem. Oboje staliśmy się jego przewodnikami. Ja z piłką z przodu, Szymek pilotował z tyłu wózek, więc, więc zastąpiliśmy mu nogi, jego łapy. I tego uczę też innych i te, to powtarzam, że odpowiedzialność za zwierzę, które się oswoiło, które się ma, no, trzeba do końca poprowadzić. I to jest chyba największa definicja. I tak jeszcze na koniec, taka myśl, bo myślę, że pewnie ludzi też może interesować jakie to były koszty i, i w ogóle. No, my generalnie pożegnaliśmy się można powiedzieć z jednym może jakimś wyjazdem urlopowym. tak, mhm. Okej, okay, to trzeba było wymazać z naszych planów finansowych. Natomiast patrząc na to, jak Patrząc na Barego, patrząc na to, co się wydarzyło, uważam, że to była absolutnie słuszna i jedyna decyzja, którą powinniśmy podjąć i cieszę się, że posłuchaliśmy intuicji. No i świetnie, no i świetnie. I jeszcze raz gratuluję. W takim razie trzeba wziąć odpowiedzialność za to, co się oswoi. Myślę, że to ważna, ważna myśl, która, która nie, od, nie od dzisiaj gdzieś, gdzieś krąży po świecie, mm -hmm. a, a którą nie, nie każdy bierze sobie do serca. Jeszcze raz dziękuję Edyta, Szymon. Dziękuję Wam dziękuję. za to, że, że mogliśmy porozmawiać. A audycję zoologiku sprowadził dzisiaj dla Was Krzysztof Burzyński. Do usłyszenia. Radio Zoologiczne Zokast www.zokast.pl się pisze: Zoocyast.pl